Na kolejnym spotkaniu prowadzących kręgi biblijne, modlących się Słowem Bożym w domach, niezależnie czy to robisz sama, jeszcze sam, czy z koleżanką, przyjaciółką, czy z kimś, idziemy drogą słuchania Jezusa. I to właśnie jest decydujące, że w domu, tam gdzie ja żyję, tak jak w domu było zwiastowanie Maryi, w domu Piotra w Kafarnaum, Jezus nauczał i czynił cuda, Wieczernik był domem i Paweł w Dziejach Apostolskich w IX rozdziale właśnie w domu w Damaszku się nawracał, przyjął chrzest i Ducha Świętego w zwykłym domu i zakładał domy modlitwy, tak samo i my, właśnie w zwykłym moim domu. Tam spotykam się z Bogiem, tam się modlę i On tam przemienia moje serce. I to jest wielka rewolucja, aby dzisiaj ludzie Uwierzyli, że Bóg jest bardzo blisko mnie, w moim domu, ze mną od rana do wieczora i ja mogę się do Niego modlić, z Nim się spotykać. Nie tylko w kościele, w tabernakulum w Eucharystii, na różańcu, w modlitwie wspólnej, ale a również nie... wtedy, kiedy wracam do domu, nie jestem sama, a jest ze mną Jezus. I ta metoda domowych kręgów biblijnych uczy Ciebie codziennej modlitwy w domu też tam, gdzie Ty żyjesz. Poprzez to spotkanie biblijne, które sobie wyznaczyłeś albo wyznaczyłeś na początku raz w tygodniu w moim domu. A w ten sposób spełniamy bardzo pięknie słowa Jana Pawła II, który w liście Wydanym z okazji 2000 rocznicy narodzenia Jezusa Powiedział w ten sposób Przede wszystkim zaś dzieło ewangelizacji i katechezy Czerpie żywotne soki właśnie z tej więzi ze Słowem Bożym Należy ją umacniać i pogłębiać, drodzy bracia i siostry Także poprzez rozpowszechnianie Księgi Pisma Świętego W rodzinach Koniec cytatu Widzisz jak papież zachęca Że dzieło ewangelizacji Czerpie soki Jaki zwrot piękny Czerpie soki Czerpie siłę Czerpie tą moc Twoja ewangelizacja Skąd? Z więzi, więzi. Mówi o więzi mówi o relacji ze Słowem Bożym i daje Tobie zadanie i mi należy tą więź umacniać należy tą więź pogłębiać mówi bardzo mocno wprost należy ją umacniać i pogłębiać także poprzez rozpowszechnianie Księgi Pisma Świętego w rodzinach Amen do tego zachęca nas papież, papież i to czynimy i odkrywamy, ilekroć bierzemy Pismo Święte, odkrywamy, czym jest Słowo Boże. Ono ci się objawia na różne sposoby. Bardzo pięknie mówi samo Słowo Boże o tym, czym ono jest. I widzisz, czasami objawia ci się jako lampa, która oświeca twoje drogi. Jako światło czytasz? I tak jakby się żarówka zapaliła w ciemnym mieszkaniu, nie wiem co zrobić, a przychodzi myśl, przychodzi pomysł. Objawia ci się jako lampa, jako ogień, który oświeca Twoje życie. Ale to nie jest reflektor lotniczy który Ci na kilka kilometrów oświetli drogę i Ty wiesz, co będzie za miesiąc, za pół roku i za rok. Nie, lampa u moich stóp. Jak mówi ten psalm 119, werset 105, Twoje słowo jest lampą dla moich stóp, czyli Słowo Boże daje Ci światło dziś, tu i teraz. W tym momencie daje Ci to światło. Czasem na kilka dni. To nie jest tak, że ja je otrzymałam raz, i Agnieszka już wie na cały rok, na dwa, na trzy do przodu. Bóg jej daje światło teraz, na ten moment. I tak samo mi, tak samo Tobie. Tak, tak Bóg działa, bo nas chce nauczyć czego? Widzisz, zaufania. Czyli ja będę mieć kolejny dzień i kolejnego dnia nowe światło. I dalsze prowadzenie. I dalsze prowadzenie słowa, gdy je czytamy, przychodzi w następne światło. Dalej czasem objawi Ci się jako miecz, który Cię głęboko przeszyje, który Cię dotknie, który czasem coś Ci odetnie, ale zawsze odetnie to, co jest zbędne, grzeszne, niepotrzebne, to, co mamy odrzucić. I czasem tak jest, że tak zaboli Ale to jest operacja Ducha Świętego Przez Słowo Boże Dla mojego zbawienia Dla mnie jako dar Innym razem Słowo Ci się objawi Jako młot Kiedy Cię tak w głowę walnie Obudź się Hania Czy Alicja, obudź się Ale ten młot Tutaj u proroka Jeremiasza 23 rozdział To Słowo Boże, które kruszy skałę Słowo Boże było jak młot kruszący skałę. Zobaczysz potem te teksty w Biblii na spokojnie. I tak jest, że czasami Słowo Boże, które czytasz w domu, ono skruszy skałę mojego serca. Serca z kamienia, widzisz? Z kamienia, o czym wieszek mówił prorok Ezechiel: serce z kamienia. Odbiorę wam serce z kamienia. To właśnie słowo Biblii kruszy. Kruszy moje serce z kamienia. Innym razem to słowo, które czytasz, będzie jak woda. Czujesz się jak roślinka, która była spragniona, taka uschła, bez życia, na pół martwa i słowo cię podniesie, nawodni, użyźni, tak, że ty od razu kwitniesz, jesteś szczęśliwy, jesteś napełniony taki, takim życiem, to jest jak woda. A widzisz, czasami Słowo Boże objawia się jako miód. Jest takie słodziutkie, żebyś powiedziała wtedy, ja bym tylko takie chciała słuchać. A jest taki miód i człowiek jest taki radosny, tak dobrze, tak mu się wydaje, że jest taki święty, taki miód na serce. Więc Słowo Boże objawia się na różne sposoby. Czasami też jako ziarno widzisz. Ono wpada w glebę Twego serca. Jak mówi Ewangelia, czy rolnik śpi, czy czuwa, ziarno słowa kiełkuje. Ziarno słowa tam w Tobie pracuje. Ty nawet nie wiesz. Idziesz spać, a ziarno słowa wykonuje pewną pracę. I przypomni Ci się czasem, wtedy kiedy trzeba. Co mówił Jezus? Jaka jest Jego wola? I to Słowo Boże będzie przemieniać, będzie się przypominać. I innym razem odczujesz, jak Słowo Boże staje się jak chleb, jak staje się takim pożywieniem, nasyca się, nakarmia. I wiele osób mi mówiło takie świadectwa, że naczytała się Biblii, że potem już mówi: Już nawet nie musiałam jeść, ani nie robiłam kolacji, ani, już, ani, ani. Rozumiecie, bo tak nasycony wewnętrznie człowiek, tak napełniony, głęboko, odżywiony. Jest takie uczucie wypełnienia. Słowo Boże też tak się objawia jako chleb. I to słowo, które czytasz, ono nie jest tylko teorią, nie jest jakąś tylko informacją, wiesz? Bo gdyby tak było, to tylko by były wiadomości. W Biblii mamy trzy określenia na Słowo Boże. Logos, Bardziej kojarzy się z informacją. Słowo jako informacja. Drugie to mamy rema. Też o słowie mówimy słowo rema, tak? Greckie rema. To jest wtedy słowo, ale które już dotyka serca, głęboko serca. I ty czujesz, że to już nie tylko informacja, nie tylko jakaś wiadomość o czymś, tak? To już czujesz dotknięta się w sercu i ty czujesz, jak słuchasz tego słowa, dotknięty tak głębiej, tak cię coś poruszyło, tak cię poruszyło sumienie twoje, coś trzeba zmienić, coś trzeba poruszyć, zmienić, poprawić w sobie, nie? już jestem dotknięty, to jest głębsze, to jest moje takie rema, na przykład moje rema tego dnia, moje rema, które usłyszałam w czytanym słowie, zatrzymuje się przy tym, to słowo mnie zatrzymuje, ja nie mogę już tak obojętnie dalej pójść. Ono mnie przykuło Przekuło tak wewnętrznie moje serce I trzeci termin to dabar Hebrajskie Dabar Które tłumaczymy jako słowo czyn Słowo czyn Słowo, które coś robi Które działa Hebrajskie dabar Słowo czyn Najczęściej się kojarzy nam z tym Że ono coś wykonało w tobie Na przykład Jezus powiedział, wstań we swoje łoże i chodź. Słowo czyn. Rozumiemy? Słowo, które uzdrowiło. Słowo, które uwolniło. Słowo, które spowodowało coś, że stworzona została jakaś rzeczywistość, której nie było. Słowo czyn. Bóg słowem stworzył świat. Bóg słowem dokonuje tego, co to słowo oznacza. I tak też jest dzisiaj. Czyli masz Logos, Rema i Dabar? i Słowo Boże w swoim bogactwie ono pada na glebę twojego serca i oddziałuje, gdy ty to serce otwierasz bo Słowo Boże nie jest tylko informacją ono coś czyni, ono działa tak? widzisz, że czasami to Słowo będzie różniło twoje serce będzie różniło na przykład z bratem bo jest jak miecz i wówczas i, i dochodzi do poróżnienia. Jedni przyjmują to Słowo, inni nie przyjmują. Słowo Boże czasem różni nawet jedną rodzinę, bo e, niekiedy żona idzie za Jezusem, a mąż nie chce. I jest, jest pewne poróżnienie, a widzisz, Ewangelia powoduje ten rozłam. Jak Jezus mówi, nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Pewien rozłam, ale rozłam nie dlatego, że Bóg chce tego rozłamu, tylko rozłam z powodu, poróżnienie z powodu tego, że jedni przyjęli Jezusa, inni nie. Innym razem Słowo Boże, widzisz, stwarza w Tobie pewną nową rzeczywistość. Ono skutkuje, ono przynosi jakiś efekt, jakiś rezultat stwarza w Tobie zupełnie nowe życie. Ty nagle otwierasz oczy, coś, czego zupełnie nie widziałem wcześniej, staje się we mnie. Tak działa stwórcza moc Słowa Bożego. I to Słowo też skutkuje w formie na przykład uzdrowienia, już powiedziałem, zbawienia, uwolnienia. Jezus Słowem powiedział i to się dokonało. Najlepszym przykładem jest ten setnik, który powiedział: Panie, powiedz tylko słowo. Tylko słowo jedno wystarczy, mój sługa będzie zdrowy. On nawet nie musiał zapraszać Jezusa pod swój dar. Jezus, powiedz tylko słowo. A on będzie, widzisz, jaką moc ma słowo Jezusa. I Ty to słowo czytasz w kręgu biblijnym, Ty to słowo bierzesz w dłoni, to jest to samo słowo, słowo Jezusa żywego, które czytasz, otwierasz, ono pada na glebę Twojego serca, ono Ciebie uzdrawia, Ciebie zbawia, ono widzisz buduje Twoją wiarę, ono skłania Ciebie ku nawróceniu do Pana, to słowo daje Ci Ducha Świętego, pomnaża w Tobie życie Boże, i daje Ci życie wieczne i w końcu to Słowo Boże buduje, buduje co? Wspólnotę. Jednoczy nas, my razem słuchamy Słowa, dzielimy się Słowem i jednoczy nas jak chleb na stole w rodzinie, jednoczy jak miód, a wszystkie pszczoły do miodu, tak i inni też, bo my też lubimy miód. Słowo Boże nas jednoczy w jedno ciało. Dlatego też Widzisz, chociaż ono jest napisane językiem ludzkim, ograniczonym, chociaż jest napisane po wielu wydarzeniach, chociaż czasami może być niezrozumiałe, ty bierzesz to słowo i czytasz. I to jest tu najważniejsze w tej metodzie. Czytamy na głos, czytamy jeden rozdział, a potem echo słowa, to dzielenie, ja medytuję, ja się karmię tym słowem, Psalm, echo słowa tego psalmu, wchodzę w głębiej tego tekstu, bo chcę je przyjąć sercem, ten tekst. I dochodzimy do momentu, kiedy mamy komentarz. I komentarz ci pomaga zrozumieć, co to słowo oznacza. Bardzo proste na początku. A za kilka lat, jak już przerobisz te proste, początkowe komentarze, twoje serce zapragnie głębszych komentarzy. Jak na przykład tutaj w Biblii Agnieszki mhm. są komentarze dodatkowe jeszcze inne, rozumiesz? A w Biblii tam Alicji Poznańskiej jeszcze więcej jest tych komentarzy i jeszcze są bardziej zaawansowane. Ale widzisz, do tego potem się dochodzi na początku. Masz komentarze w kręgu biblijnym Podstawowe, proste I nie możesz ominąć tego właśnie etapu bo te komentarze są życiowe, egzystencjalne, bardzo bliskie dla człowieka i będą dawać Ci zadanie też na przyszły tydzień, co mam zrobić. I to jest już nauczanie Kościoła. Komentarz jest nauczaniem Kościoła, który pomaga Ci w interpretacji tego tekstu. Dziś zatrzymamy się na chwilę przy psalmach. Często psalmy są po prostu lekceważone. Na przykład, powiem jak jest w mszy świętej. Pierwsze czytanie w niedzielę jeszcze posłuchasz, ale jak zaczyna się śpiewać psalm, to ludzie się często wyłączają, myślą, że to tam jakaś przyśpiewka, refren powtarzają. Niewiele pamięta z psalmu, a to jest też czytanie Słowa Bożego. To jest fragment Świętego Pisma natchnionego przez Ducha Świętego. I w naszej metodzie kręgów czytamy jeden psalm wybrany albo losowo, albo przez kontynuację, bo to jest najlepszy podręcznik modlitwy. Psalmy, ta księga psalmów, na której dzisiaj się zatrzymamy, jest najlepszym podręcznikiem modlitwy osobistej, modlitwy wspólnotowej. W księdze psalmów ty odkryjesz, słuchaj, modlitwy na wszystkie stany ducha. Na każde uczucie, na każdą sytuację, na wszystko, co przeżywasz. Jeśli ktoś chce się nauczyć modlitwy, to księga psalmów. Bo Dawid i ci, którzy tworzyli właśnie te psalmy, pieśni pod natchnieniem ducha w wyniku różnych sytuacji, oni, słuchaj, przeżywali wszystko to, co my przeżywamy. Dlatego tam znajdziesz sytuację, kiedy on je, je, jemu się nie chce żyć, kiedy on jest w dole, w depresji, zdołowany, kiedy on umiera, kiedy, kiedy jest smutny, przygnębiony, rozbity, kiedy jest i radosny, i szczęśliwy, i kiedy nie wie, co zrobić, i kiedy szuka woli Bożej. Wszystkie masz stany i sytuacje w psalmach od A do Z, jakie może człowiek sobie wyobrazić. I dlatego też jak biorę księgę psalmów, to tam mam wszystko i wczuwam się w te modlitwy, czytając psalmy, modląc się, uczę się, jak mogę się modlić, i Ty, gdy teraz czytasz psalmy na Kręgu Biblijnym, gdy czytasz je potem na swojej innej modlitwie osobistej, bo wiecie, że możecie się psalmami modlić na okrągło i rano i wieczorem potraktować je jako swój podręcznik do modlitwy, ty patrzysz już teraz na te psalmy z punktu widzenia Nowego Testamentu, patrzysz jako chrześcijanin, patrzysz i widzisz tam już trójcę. Ojciec, Syn Boży, Duch Święty, patrzysz przez pryzmat zmartwychwstania. I dla Ciebie psalmy są już modlitwą Nowego Testamentu, są modlitwą nowego człowieka, który poznał Chrystusa, poznał Ducha Świętego i Boga jako Ojca. I tam masz streszczenie wszystkich różnych pragnień człowieka, różnych też rodzajów modlitwy, bo tam masz modlitwę przeproszenia, zmiłuj się Boże nade mną, przebacz mi moje zbrodnie, przebacz mi moje grzechy. Tam masz modlitwę uwielbienia, tam znajdziesz modlitwę błogosławieństwa, tam znajdziesz też pieśni, psalmy, instrumenty, uwielbienie, chwała, okrzyki, radość, różne formy zaangażowania i możesz tam odnaleźć siebie, jako uczeń Jezusa, modląc się tymi psalmami, modlisz się z całym Kościołem, który także w brewiarzu odmawia te modlitwy. Jedną z takich metod, oprócz takiego głośnego czytania psalmów, jest też śpiewanie psalmów możesz spróbować czasem zaśpiewać sobie na swoją melodię jakiś psalm a zobaczysz jak pięknie się tak możesz modlić pięknie, bierzesz psalm w domu i śpiewasz ten psalm dla chwały Bożej na chwałę Boga a Bogu się to podoba i Bóg się cieszy gdy śpiewasz tekst natchniony i te psalmy będą Cię bardzo ożywiać bardzo dotykać od pierwszych wieków one właśnie ożywiały wspólnoty zakonne, i ojców pustyni, i każdy na psamach może nauczyć się modlitwy i osobistej, i wspólnotowej. I tam znajdziesz wzór, wzór właśnie jak modlić się, jak Bóg chce, byśmy się modlili. O, więc jeśli chcę poznać, jak Bóg chce, abym się modlił, jakie treści, jakie formy, Jakiś sposób zaangażowania człowieka To w psalmach Ty to odkryjesz Tam masz wzorzec Przykład Wspaniałą inspirację Aby nie było w naszych modlitwach Rutyny Powierzchowności Przyzwyczajenia Bo widzisz tam psalmista Wylewa serce Przed Bogiem Właśnie w psalmach O różnej treści W różnej formie wszystko oddaje Bogu. Raz przeprasza, raz wielbi, raz błogosławi. Dlatego też zachęcam Cię do psalmów. Także, gdy będą w nich momenty pewne trudniejsze, czytaj je. Czytaj je, a za następnym razem bardziej Ci się to odsłoni, bardziej je zrozumiesz, te właśnie księgi. Dlatego też zachęcam Was, aby praktykować Tą modlitwę Pismem Świętym w domach, wgłębiać się w Pismo Święte, szukać Słowa Bożego. A to spotkanie prościutkie raz w tygodniu mojego domowego kręgu biblijnego jest jak kopanie studni. Kopiesz studnię czerpiesz wodę z tej studni, czerpiesz, czerpiesz i czerpiesz, tak bardzo, że już nie będziesz mógł się doczekać, kiedy jest następne moje spotkanie ze Słowem Bożym i rozciągniesz modlitwę. Według tej metody możesz ją rozciągnąć także na inne dni. Na inne dni. Według tej metody mogę się tą metodą modlić z Słowem Bożym również w inne dni. Ale krąg biblijny ma ściśle określony dzień. To jest moje umówienie się z Panem Bogiem na namiot spotkania, na Słowo Boże i dlatego też inni czasami wiedzą, powiadomiasz o tym sąsiadów, znajomych, jeśli już odczułaś to pragnienie w sercu, aby oni też przyszli. Więc wtedy my jesteśmy gotowi i na przykład oczekujemy kogoś, gdy już przyszedł ten moment, ale ty sam musisz zdecydować, kiedy przyjdzie ten czas, że ja już kogoś z sąsiadów zaproszę. Bo też jest ważne, by na, na początku samemu się przekonać w to, zakorzenić, ugruntować, uwierzyć. I niektórzy nawet rok czy dwa są na początku sami, ale potem doświadczają tej radości, że zaprosiłam sąsiadkę, sąsiada, kolegę, znajomego, zupełnie niewierzących, którzy nie chcą już przyjść do kościoła, bo są tak uprzedzeni do kościoła, ale do domu widzisz, przyjdą. Do domu przyjdą, bo się Twojego domu nie będą bali. Bo tam będzie herbata, bo tam będzie normalność, miłość, pokój, ciepło. I tak już niektórzy widzę, na początku tutaj zaczynali w pojedynkę sam mąż albo sama żona, a potem doszła córka i mówią mi już coraz częściej słyszę, że całymi rodzinami. Jedna pani dziś do mnie zadzwoniła i się cieszyła, mówi, przy już piąty raz całą rodziną, mąż, żona i wszystkie dzieci. Jaka to jest radość dla Boga. I to jest pewna wizja, do którą pokazuje nam Bóg i którą robił święty Paweł, jak czytasz dzieje apostolskie, aby wprowadzić Pismo Święte do domów, do rodzin, pod nasze dachy, by tam było coraz większe rozmodlenie. I to robił święty Paweł, jak kończysz dzieje apostolskie, widzisz świętego Pawła, który w ostatnim rozdziale przedstawia swoje mieszkanie, swój dom. Co robił Paweł na zakończenie dziejów, jak czytamy, w wynajętym swoim mieszkaniu w Rzymie, zapraszał na umówione dni. Czytali Słowo Boże, modlili się, głosił Jezusa. Jego dom stał się domem modlitwy. Nie mógł już podróżować, bo był uwięziony w takim areszcie domowym, ale właśnie w domu ewangelizował. Czytał Słowo, głosił, nawracał innych. Jego dom stał się takim kręgiem biblijnym, czyli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 Pisma Świętego w rodzinach. Amen.